Ci, którzy widzieli, czekali, niezależnie czy chcą, czy nie, spotkać się z samym diabłem. To diabeł, prawda? Wszyscy jesteśmy gdzieś, a nawet głębiej. Spokojnie, w moim domu jesteśmy bezpieczni. Diabeł nie odważy się tu wejść. Jak możesz być tego tak pewien? I to w takiej chwili? Jestem prezydentem. Posiadam immunitet o najwyższym stopniu. Myślisz, że jego będzie to obchodziło? Pewnie nawet nie wie co to, a jak się dowie to z pewnością pęknie ze śmiechu. Mogę się założyć, że to także jego sprawka, jego pomysł, jego wola. Poza tym mój adwokat, któremu że bardziej niż własnej matce, zapewnił mnie na grób swojej matki, że nawet on nie będzie nic mógł poradzić na to. Oczywiście, tak, zarzekajcie się na swojej matki wszyscy. No i popatrz. No na co znowu? Przed drzwiami stoi diabeł. Faktycznie, wygląda jak to młyiec. Wiedziałem. że to on sam we własnej osobie, daj spojrzeć. O nie, za późno. Witajcie. Wprawdzie muszę się podzielić od razu wrażeniami. Nie było mnie tu od ponad dwóch tysięcy lat. Gdy stanąłem na ulicy, wystarczyło mi pięć minut, by oswoić się z tym wszystkim wokół, próbując pojąć to wszystko. Panie szatanie, ja wiem, że jesteś niezadowolony, ale taty są przecież ludzie. Ale nie o to mi chodzi przecież. A o co? Nie rozumiem już niczego. Nigdy bym nie wpadł na tego typu elementy, pomysły, sprawy i rzeczy. To niewiarygodne. Myślałem, że moją nieobecnością w zamknięciu pod ziemią bez telewizji i internetu, kiedy wyjdę, nic nie wskuram. A to proszę, nic nie muszę robić absolutnie. Ludzie sami wypędzili Boga ze swego życia. I nie tylko Jego. Mnie również. Na Boga, co ja teraz zrobię. Planowałem tyle czasu i na nic te myślenia moje. Wystarczy teraz tylko czekać. Może nie mogę niczego zrobić, ale wiem na pewno, że lada chwila gatunek ludzi wszystko, co żywa, jak i samej ziemi będącej obecnie na krawędzi Nie będzie miała niebawem odwrotu I samogwałt sama sobie zada najmocniejszy Tego nawet ja nie potrafię zrobić Nigdy nie będę potrafił Co to znaczy? Co zamierzasz teraz? Jak to co na Jezusa? Wracam do siebie i to czym prędzej Jesteście gorsi nawet ode mnie Nawet się nikt nie trworzy widząc mnie To okrutne Wracasz do siebie? Ale jak to? Tak, wracam i nie zamierzam tutaj nigdy wracać. Kto byś miał pomyśleć, że będę Bogu dziękować za te lata izolacji? Gdyby nie on, pewnie popełniłbym samobójstwo. Ale nie mogę. Gdzie wtedy po śmieci mojej trafię? Do piekła. A w piekle będą ludzie, bo przecież nie zacznę teraz modlić się, bym trafił do Królestwa Niebieskiego. Tyle tysiąclecie, a ja będę zmuszony do pogodzenia się z nim tylko dlatego, że chcę ochronić moją własną dupę. Ale przecież... te drzwi zaczasnęły się za diabłem i ten zniknął w ten sam sposób, w jaki zniknął Bóg przed wiekami. Niech to wszyscy diabli wezmą! Ależ, panie prezydencie, nawet diabli tego nie chcą wziąć! Co począć? Módlmy się! Tylko to nam pozostaje! Ale do kogo, panie prezydencie? No, do kogo? Ktoś tam musi być przecież, prawda? No. Ech, z tobą takie gadanie jak z moją byłą żoną. Zero własnej inwencji, pomysłów. Nawet odzywać się nie chciała po dwóch latach małżeństwa. Kiedyś już ją przycisnąłem, oświadczyła, że ma wszystko, czego pragnie, a nawet więcej. Że może wszystko. Że jest bezkarna i wiesz co powiedziała? Że się nudzi! Resztę znasz. Zostawiłem je do jakiegoś nacipanego Alfonsa, który w dodatku był eunuchem. Jak tak można? Nie wiem, panie prezydencie, jednak jest coś, czego nie posiedliśmy jeszcze. Co, to taki... Co takiego? Mów zaraz. Wiedza! Każdego rodzaju. Nauka, sztuka. No dalej, w końcu możemy spokojnie obejrzeć jakiś film dla przyjemności, a nie dlatego, że wypada iść na premierę, bo to film biograficzny mający zdobyć Oscara. Nie chcę Oscara! Nie chcę niczego! Teraz tak gadasz i już nie pamiętasz, jak to było przeciwnie jeszcze dekadę temu. Tacy jak ty nigdy nie mogą być szczęśliwi. Nic ich nie zadowala. Nawet szatana nie chciał splunąć w twoją stronę. Mogę cię jedynie zabić dla rozrywki i to chyba zrobię teraz. Toż to blaga! Wychodzę nie chcę o tym słyszeć. Ale to jedyne wyjście z tego przecież. Tylko śmierć nas uwolni od tych egzy egzystencjalnych męczarni tu na ziemi. Musimy się śpieszyć, bo nie zdążymy. Co ty radzisz? Zmieć po każdego przyjdzie przecież. A jeśli nie? A jeśli teraz szatan rozmawia z Bogiem? Co zrobię? A jak rozwiążą obie strony i podpiszą nowy pakt porozumienia między sobą? Jeśli mają nas tak naprawdę dość, to mogą zarządzić o nieśmiertelnym czy nieobarczonym całą ludzkość trwającej i nieumierającej aż do kresu czasu. To nasza ostatnia szansa. Więc co zrobimy? Nie chcę jeszcze umierać. Za trzy miesiące zacznie się piąty sezon mojego ulubionego serialu. Umrę, jak go nie zobaczę. Nie robię to chyba nikomu, ale nie chcę, bo jak umrzesz, to i tak tego nie zrobisz. Mogę popędzić twórców. Zadzwonię do Hollywood i powiem, żeby przyspieszyli produkcję. I chcesz czekać na kolejne nagłówki w gazetach typu Producenci hitu pod naciskiem rządu. Producenci grożą, że przerwą produkcję nieodwołanie, a reżyser poda się do dymisji i zmieni nazwisko i z kraju. Producenci natomiast zamkną produkcję, zabiją aktorów, charakteryzatorów, ludzi od castingu, katedrinku, statystów, ochroniarzy, wszystkich po kolei. W końcu cały Hollywood zamkną i wtedy zacznie się anarchia. Coraz mniej będzie filmów w kinach, a jeśli już, to będą one po stokrać droższe. Film jest bowiem najdoskonalszym ze sztuk, łączącą w sobie dziedziny sztuk wszelkich, wszystkich. To niedopuszczalne. musisz zachować godność i poczucie odpowiedzialności, bo inaczej cały świat będzie łaknął twojej Nikt, ani Bóg, ani szatan ci wtedy nie pomogą. Matka także nie, bo dowie się o twoich zakładach wszystkich o nią i o jej głowę. Wtedy twój adwokat je opuści bezpowrotnie, mimo iż znasz go od pół wieku i ucieknie w momencie, jak każdy klient jest niewypłacalny. Ucieknie z twoją matką, bo to przez nią cały ten czas tutaj siedział, uciwoł. I wtedy sam jedyny na świecie otoczony będziesz zewsząd, jak w inwazji żywych trupów, bez możliwości wyboru i ucieczki, cudu czy czegokolwiek, bo to nie zombie, tylko ludzie, a oni są najgorsi. I co myślisz, panie prezydencie, teraz? Do diabła z tym wszystkim. Tyle zachodu, starań, straty czasu, rozumu, wiary przyjaciół, by skończyć kretyński tomik poezji, a tak na fakcie, to już nawet nie jest... nie jest To nie analfabetyzm. To już nie jest nawet brukowiec. To się nie nadaje. I nie wybroni mnie nawet fakt, że jestem prezydentem mojego małego kraju, mojej bezludnej wyspy, mojego azylu. Ej, gdzie jesteś? Gdzie poszedł Czy ja takim stajam... W momencie mojej najgłębszej rozpaczy, po której nie da się zabić następnego kroku, bo ten prowadzi prosto w przepaść, a nie cofnąć się nie mogę, chyba że w rozwoju rozumu kompletnie oszalały przez te nerwy prowadzące do załamania. I to teraz, gdy wyszedłem z całym po ostatniej żonie i mój terapeuta uszczęśliwiony odleciał gdzieś do jakiegoś kraju, której nazwy nawet nie potrafię ani zapamiętać, ani wymówić, ani napisać. I nie wrócił, Półciekali wszyscy. Nawet duszy już nie mam komu postawić w zastaw za cokolwiek, jakąkolwiek pomoc od kogokolwiek. I prezydent padł na krzesło, ociężale w przeciągu niedomkniętych okien. Jedyne ze co mu pozostało, to jego immunitet. Jeśli dzisiaj umrę, to znaczy, będzie, że wiedziałem, iż jutro wcale nie będzie lepiej. Niech nikt nie szuka przyczyn. Wyników niewiadomych znikąd wnikając. Jest to moja decyzja i mój wybór. Co to za życie, w której nie ma, nie ma wyboru co do prawa śmierci? Mam nadzieję, że to łaskawie, prędko po mnie przyjdzie i nie strajkuje, ani nikt nie dzwonił. O tego już z całą pewnością nie może być nic gorszego. Nie chcę nikogo widzieć więcej, łącznie z sobą, więc nikt nie, niech nie wyda się to nikomu niepokojące, że zakryłem wszystkie lustra innego typu, podobne powierzchnie błyszczące. I piszę te słowa